Łaska Wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwać z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Dziwię się, że tak prędko przechodzicie od tego, który Was powołał przez łaskę Chrystusową, do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma, a tylko są ludzie, którzy Was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. A jeśli byśmy nawet my, albo anioł z nieba opowiadał wam Ewangelię niezgodną z tą, którą wam opowiadaliśmy, niech będzie przeklęty. Jako przedtem powiedzieliśmy, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam kto opowiada Ewangelię niezgodną z tą, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Albowiem czy teraz ludzi chcę pozyskać, czy Boga? Albo czy ludziom staram się podobać? Bo gdybym jeszcze ludziom chciał się podobać, nie byłbym sługą chrystusowym. A oznajmuję wam, bracia, że Ewangelia opowiadana przeze mnie nie jest według człowieka. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Bo słyszeliście o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem Kościół Boży i burzyłem go. I przewyższałem w żydostwie wielu rówieśników w rodzie moim, będąc nader gorliwym miłośnikiem moich ojczystych ustaw. Ale gdy się upodobało Bogu, który mię wybrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go opowiadał między poganami, natychmiast nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, ani do apostołów, którzy byli przede mną, poszedłem do Arabii i wróciłem znowu do Damaszku. Potem po trzech latach poszedłem do Jerozolimy, żeby się poznać z Piotrem i mieszkałem u niego piętnaście dni. A innych z apostołów nie widziałem, oprócz Jakuba, brata pańskiego. A co wam piszę, oto Bóg mi świadkiem, że nie kłamię. Potem poszedłem do krain Syrii i Cylicji, A nie byłem znany osobiście zborom chrystusowym w Judei, lecz tylko słyszeli, ten, który niegdyś prześladował, opowiada teraz wiarę, którą przedtem burzył. I chwalili Boga za mnie.